Witam, słuchacie podcastu realpolish.pl Cześć, witajcie, to ja Piotr Witam Was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie Cieszę się, że znowu jesteśmy razem Cieszę się, że słuchacie podcastu po polsku I że chcecie się uczyć polskiego razem ze mną Dzisiaj, kiedy to nagrywam, jest piątek, wielki piątek Jutro Wielka Sobota i wkrótce Święta Wielkanocne. Dziś chcę opowiedzieć Wam o swoich planach na Święta Wielkanocne. Myślę, że to będzie dobra okazja, żeby poćwiczyć troszkę czas przyszły. Wszystko, co będę mówił, będzie w czasie przyszłym, ponieważ będę opowiadał o swoich planach. Jeśli opowiadamy o tym, co będziemy robić, to musimy używać czasu przyszłego. Często będę używał słowa będę. Będę to czas przyszły od słowa być. Czasownik być jest bardzo ważny w każdym języku. I również w języku polskim. Zatem czas przyszły od słowa być to będę ja będę będę jadł będę pił i tak dalej nie chcę teraz mówić o gramatyce nie chcę was zanudzać teorią regułami po prostu wsłuchajcie się w to co mówię i zobaczycie jak tworzę czas przyszły po polsku OK, Świetnie. W takim razie zapraszam Was na moją krótką opowieść o tym, co będę robił jutro, co będę robił pojutrze i w poniedziałek. Jutro jest Wielka Sobota i moim zadaniem Wielką Sobotę jest kupno pieczywa. Pieczywo czyli chleb, bułki. To, co się piecze, to nazywamy pieczywo. Okay? Ciasta to nie jest pieczywo. Ciasta również się piecze, ale ciasta są słodkie. Ciasta są słodkie i nie nazywamy ich pieczywem. Pieczywo to jest chleb, bułki, rogaliki. Wszystko to, co można jeść z kiełbasą, z masłem, z serem to jest pieczywo. OK? Więc moim zadaniem jest kupienie pieczywa. Zawsze ja na święta kupuję pieczywo, i tym razem również pojadę do sklepu, żeby kupić pieczywo. Z reguły kupujemy ciemne pieczywo. Nie kupujemy Dużo jasnego pieczywa, nie kupujemy jasnych bułek. Kupujemy pieczywo razowe. Z razowej mąki pieczywo ciemne. Pieczywo jasne to jest takie pieczywo białe, ale podobno zdrowsze jest pieczywo ciemne. Dlatego u nas w domu częściej jemy pieczywo ciemne, chleb ciemny. Pojadę do piekarni po pieczywo, a kiedy będę już w piekarni, to kupię też jakieś ciasto. Kupię sernik i mazurek. Mazurek to takie bardzo słodkie ciasto, które jest bardzo kruche i często ma na sobie lukier. Lukier to taka biała polewa z cukru, ma również nadzienie, często owocowe. To jest mazurek. Kupię na pewno mazurek i kupię kawałek sernika. Wrócę z tym wszystkim do domu i rozpakujemy pieczywo, rozpakujemy ciasta. Później oczywiście trzeba będzie przygotować święconkę. Wiecie, co to jest święconka? Święconka to taki mały koszyk, do którego wkładamy pokarmy, a później z tym wszystkim idziemy do kościoła, żeby ksiądz nam to poświęcił. Dlatego to nazywa się święconka. Do koszyczka wkładamy kiełbasę, Oczywiście jajka, pieczywo, czyli chleb, chrzan i często cukrowego baranka. W zasadzie można do święconki włożyć każdy pokarm, wszystkie pokarmy, co tylko nam przyjdzie do głowy. Ale te rzeczy, kiełbasa, wędlina... Chleb, masło też, co jeszcze, chrzan, to musi znaleźć się w naszej święconce obowiązkowo. <śmiech> obowiązkowo, czyli na pewno, koniecznie. Taki koszyczek przyozdabia się również zielonymi gałązkami, wkłada się bardzo ładną, białą serwetkę, żeby wszystko wyglądało bardzo uroczyście i bardzo ładnie. Powiedziałem, że taki koszyczek z reguły jest mały, ale pamiętam, kiedy byliśmy na święta wielkanocne, kiedyś w Zakopanem, to górale, którzy przynoszą święconki do kościoła, często przynoszą ogromne koszyki, pełne jedzenia. I to nas bardzo zdziwiło, a jednocześnie bardzo nam się to podobało. Kiedy następnego roku była Wielkanoc i byliśmy wtedy już w Warszawie, to też zrobiliśmy taki wielki koszyk ze święconką. I kiedy przynieśliśmy go, do kościoła, to wszyscy byli zdziwieni, bo to był największy koszyk, zajął połowę stołu w kościele. Jeszcze wam nie powiedziałem o tym, że w kościele, kiedy przychodzimy do kościoła w sobotę, w Wielką Sobotę, to ustawia się na stole właśnie święconki, każdy kładzie swoją święconkę, stawia na stole, Jedną obok drugiej i co pewien czas wychodzi ksiądz i święci święconki. Składamy sobie życzenia i tak to wygląda. Więc nasza święconka wtedy była największa, zajmowała pół stołu. Wszystkich bardzo to dziwiło, ponieważ w Warszawie z reguły robimy takie malutkie święconki. Dość małe, ale wiem, że w górach robią wielkie, ogromne święconki. Więc będziemy przygotowywali naszą święconkę i później pójdziemy do kościoła ją święcić. W święta wielkanocne często spotykamy się ze swoimi rodzinami, ze swoimi najbliższymi, często spędzamy z nimi czas. I my również w niedzielę wielkanocną spotkamy się na śniadaniu z moją mamą i z moją teściową. Razem z nimi zjemy śniadanie wielkanocne. Śniadanie wielkanocne to najważniejszy posiłek w te święta. Tak jak wam mówiłem, będziemy jedli śniadanie razem z moją mamą i z moją teściową. Teściowa to oczywiście mama mojej żony, mama Ani. Nasi ojcowie, mój tata i tata Ani, niestety już nie żyją, więc po śniadaniu wszyscy razem pojedziemy na cmentarz, żeby odwiedzić ich groby. Żeby chwilę pobyć razem z nimi. Później Myślę, że zrobimy sobie mały spacer. Mam nadzieję, że będzie ładna pogoda. Dzisiaj słyszałem w telewizji, w prognozie pogody, mówili, że będzie ładna pogoda. Będzie około 20 stopni. Mam nadzieję, bo do tej pory prognozy się jakoś nie sprawdzają i jest dosyć chłodno. Nie ma dużo słońca, ale... Mamy obiecane, że na święta będzie ciepło i że będzie słonecznie. Zobaczymy, czy to się sprawdzi. Jeśli tak będzie, to na pewno pójdziemy na krótki spacer. Wszyscy razem. A później idziemy do mojej mamy na obiad. Moja mama robi pyszne obiady. Jestem ciekaw, co będzie tym razem. Na pewno będzie jakieś mięso. Moim ulubionym mięsem są zrazy. Wiecie, co to są zrazy? Zrazy robi się z mięsa wołowego, z wołu. Wół to inaczej mówiąc krowa. Mięso wołowe to mięso z krowy. Wiem, że nie wszyscy, którzy słuchacie mój podcast, lubicie mięso. Nie wszyscy Jecie mięso, jest na pewno wielu wegetarian, którzy słuchają moich podcastów, ale my lubimy mięso. W naszej rodzinie wszyscy jemy mięso i lubimy zrazy. Zrazy to takie zawinięte mięso. W środku jest ogórek, kawałek boczku, czyli takiego tłustego mięsa i grzybki, jakieś inne, różne rzeczy. Ja dokładnie nie znam się na gotowaniu i nie wiem, jak robi się zrazy. Sam nie umiałbym zrobić zrazów, ale bardzo lubię jeść zrazy. Oczywiście zawsze na święta jemy na obiad ziemniaki, ponieważ w Polsce wszyscy uwielbiają Ziemniaki, ziemniaki, czyli kartofle. W różnych częściach Polski usłyszycie te dwie nazwy. Jedni mówią na ziemniaki, ziemniaki, tak jak tu w Warszawie. Inni w innych częściach Polski na ziemniaki mówią kartofle. Kartofle to nazwa pochodząca... Od niemieckiego słowa kartofeln A ziemniaki to polska nazwa Ziemniaki, ponieważ one rosną w ziemi ok? Stąd pochodzi nazwa ziemniaki Jest jeszcze trzecia nazwa Pyry W poznańskim często mówimy pyry Mówi się pyry na ziemniaki albo na kartofle na pewno będzie również jakaś surówka. Surówka to, inaczej mówiąc, sałatka zrobiona z surowych warzyw. Czerwona kapusta, ogórki, nie wiem, co jeszcze będzie, marchewka. To jest właśnie surówka. Surówka, ponieważ... Warzywa, które są w tej sałatce są surowe. Dlatego nazywamy tę potrawę surówka. Będziemy razem jedli obiad, rozmawiali, śmiali się, cieszyli się byciem ze sobą. I tak spędzimy niedzielę wielkanocną. Głównie przy stole i na spacerze. Następny dzień to tak zwany lany poniedziałek. Lany poniedziałek, ponieważ w poniedziałek tradycyjnie robimy śmigus, dyngus. Śmigus, dyngus to polewanie się wodą. Jeżeli będziecie w lany poniedziałek na dworzu w Polsce, to musicie uważać, ponieważ możecie zostać polani wodą. I to całkiem mocno polani, a nie jest to przyjemne. Dlatego trzeba uważać, ponieważ młodzież, chłopcy bardzo często polewają również osoby obce wodą, co oczywiście nie jest przyjemne. Ale wśród znajomych, wśród rodziny również polewamy się wodą. Oczywiście nie zaraz ogromną ilością wody, tylko troszeczkę, tak żeby podtrzymać tę fajną tradycję. Ta tradycja lania się wodą w śmigus dyngus, czyli w drugi dzień świąt Wielkanocy jest bardzo stara i pochodzi jeszcze z zwierzeń bardzo starych, zwierzeń słowiańskich. Kiedy to właśnie ludzie polewali się wodą na szczęście. A i teraz zapomniałem, coś mi się jeszcze przypomniało a propos śniadania wielkanocnego. Zanim usiądziemy do stołu, zanim rozpoczniemy śniadanie, zawsze dzielimy się jajkiem ugotowanym na twardo i składamy sobie życzenia. Nigdy nie siadamy do śniadania wielkanocnego, jeśli nie złożyliśmy sobie życzeń i nie podzieliliśmy się jajkiem. W Boże Narodzenie składamy sobie życzenia dzieląc się opłatkiem, a na Wielkanoc składamy sobie życzenia dzieląc się jajkiem. Ok, i wracamy. Znowu do poniedziałku wielkanocnego, do drugiego dnia świąt. Nie wiem, czy w waszych krajach drugi dzień świąt, czyli poniedziałek wielkanocny, również jest wolnym dniem od pracy, ale w Polsce ten dzień jest wolny od pracy, nie idzie się do pracy i można nadal świętować Wielkanoc. Więc nasza rodzina... My, moja żona, moja córka idziemy w drugi dzień świąt spotkać się z siostrą mojej żony, z jej mężem, czyli moim szwagrem. Mąż mojej żony to dla mnie szwagier. Taka jest nazwa. Ok, pamiętacie? Teść i teściowa to rodzice mojej żony. Szwagier to mąż siostry mojej żony. To jest dość skomplikowane, te nazwy. Teść, teściowa, szwagier. Więc w drugi dzień świąt idziemy do siostry mojej żony i tam również będziemy jeść obiad. Wszyscy w drugi dzień świąt są już bardzo najedzeni i naprawdę nie mają siły dalej jeść, więc mam nadzieję, że w drugi dzień świąt będzie fajna pogoda i że będzie ciepło, będziemy mogli pójść na spacer. Z reguły drugi dzień świąt mm, spędzamy na długim spacerze, a później razem jemy obiad. Ogólnie, jeśli chodzi o Polaków, to właśnie święta wielkanocne spędza się dużo aktywniej, częściej wychodzi się na dwór, niż w Święta Bożego Narodzenia. To jest dość oczywiste, ponieważ Święta Wielkanocne wypadają na wiosnę, jest ciepło. Z reguły nie ma śniegu, jest słonecznie, jest wiosna, dlatego częściej spędzamy ten czas na dworzu. Częściej ludzie wyjeżdżają nawet poza dom i tam spędzają święta Wielkiej Nocy W Boże Narodzenie częściej spędzamy ten czas w domach ponieważ jest śnieg, jest mróz i częściej siedzimy przy stole, rozmawiamy przy stole, a w święta Wielkanocne często widać ludzi w parkach na ulicach, często spacerują razem, całymi rodzinami i spędzają ten czas na dworzu. Często ludzie jeżdżą również na rowerach. Spędzają aktywnie czas. Co jeszcze mogę wam powiedzieć o świętach wielkanocnych? Często dzieci dostają słodycze na Wielkanoc. Często chowane są czekoladowe jajka albo różne inne słodycze, zabawki. I dzieci często szukają tych rzeczy ukrytych gdzieś w domu albo w ogrodzie. W ten sposób bawią się i w ten sposób spędzają te miłe święta. Tak będą wyglądały święta wielkanocne. Tak będę je spędzał ze swoją rodziną. Świetnie, to tyle na dzisiaj. Cieszę się, że już niedługo święta, że będę mógł spotkać się z rodziną, że będę mógł jeść te wszystkie pyszne rzeczy, ciasta i inne wspaniałości. Zrazy. Mm, mniam, miam, miam. Moi drodzy, życzę Wam na święta. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Zdrowych. Wesołych, wspaniałych świąt, wielkiej nocy! Wszystkiego dobrego! Cześć! Trzymajcie się! Do następnego razu! Dziękuję za dzisiaj! Do usłyszenia następnym razem! Pa, pa. To był podcast Real Polish. Po więcej informacji zapraszam na realpolish.pl.